Koło Roweru odcinek 20. Głębszy sens podróżowania rowerem. To co? Para na muzyczkę. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli i prowadzę bloga rower.com, a to jest 20. odcinek podcastu Koło Roweru. Czy ktoś powiedział 20? Tak, ja powiedziałem 20. Jesteś ze mną od tak długiego czasu. Ja jestem z tobą od tak długiego czasu. Mam nadzieję, że co najmniej drugie tyle jeszcze nam zejdzie a z racji tego, że prowadzę ostatnio podcast co tydzień to tych odcinków będzie jeszcze więcej ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach znajdziesz tu porady, ciekawostki poznasz fascynujące osoby a także dowiesz się mega, mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu czyli w sensie rower. roweru a więc ubierz słuchawki wychodź na spacer lub rower bo zaczynamy no dobra, możesz też biegać w ogóle to muszę się przyznać, ostatnio właśnie zacząłem biegać, e, bo tylko siedzę w domu i piszę i robię inne rzeczy i kurczę, podcasty chyba zostały dosłownie pomyślane z myślą o bieganiu. W sam raz takie 30 minut do godzinki na bieganie ze sobą zabrać, tempo jest dobre i, i jakoś się człowiek nie zamęcza przynajmniej jednostajnym tempem. Bez um, spadku formy, że tak powiem, przebiegnie ten dystans, który tam sobie wymyślił. No jak ktoś biega dłużej, to zawsze sobie może wziąć ze sobą a, dłuższy podcast. No ale dobra, e, nie przedłużając, um, opowiem jeszcze o jednej rzeczy. Już zabieramy się w takim razie do właściwego tematu podcastu, czyli głębszego sensu podróżowania rowerem. Więc... Ostatnio prosiłem Was o to, abyście się podzielili swoimi opiniami na temat podcastu um, i strasznie, strasznie Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przesłali do mnie maile ze wskazówkami, co im się podoba, a co nie w podcaście. Dziękuję Markowi Więch, Tomaszowi Wachowiak, Hubertowi Małysa, Wiktorowi Jędrzejczak, Bartoszowi Abramowicz i Kubie Lepiosz oraz Piotrowi Skrzypek. Serdecznie Wam chłopaki dziękuję. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy w zdali dali mi ocenę, a szczególnie pragnę podziękować Łukaszowi z bloga rower.pl przez 2 V oraz Marcinowi Błoch za zostawienie recenzji. Chłopaki, jesteście wielcy, bardzo mi pomogliście, dziękuję Wam za to. E, dobra, koniec tego wazeliniarstwa. E, skąd w ogóle wziął się pomysł na dzisiejszy odcinek podcastu? E, otóż trafia, trafiłem kiedyś na e, bloga, w którym to... Był wpis, wow, super, nie? I wpis poruszał bardzo ciekawą tematykę, dlatego że zrobiła się jakaś taka moda na to, aby bić jakieś chore rekordy, które praktycznie sami sobie narzucamy. Albo, nie wiem, no, ciężko powiedzieć, skąd się w zasadzie bierze moda, ale chodzi o takie rzeczy, że na przykład jesteśmy w stanie podróżować bez pieniędzy, tak? Albo kto wyda najmniej gotówki? I okej, okay, dobra, no jeżeli nie mamy tej gotówki yy, i chcemy gdzieś jechać, no to oczywiście to nie jest, że tak powiem, żadna wymówka, żeby zostać w domu. Natomiast jeżeli będziemy podróżować bez gotówki nie po to, aby, nie wiem, pchnąć siebie gdzieś dalej, wypchnąć się ze strefy komfortu, strasznie dużo tego pchania, nie? Yy, tylko robić to po to, aby zaimponować innym, to to jest zupełnie zła droga. Więc a, to jest jeden z powodów, dla którego wymyśliłem ten odcinek podcastu. A drugim jest to, że w tamtym roku podróżowałem, w tamtym w sensie w 2014, podróżowałem po um, Słowacji i Węgrzech i miałem wtedy dość mało czasu. Um, łącznie zostało mi chyba 10 dni na jazdę, z tego co kojarzę, albo 12 to było maks urlopu, co udało mi się wyrwać. Pojechałem wtedy do jednej miejscowości na Słowacji, tam spędziłem miły weekend i następnie z tej Słowacji udałem się, żeby przejechać całe Węgry. No, łącznie zrobiłem wtedy chyba z tysiąc kilometrów i motyw był taki, że w ciągu tych powiedzmy dziesięciu dni samej jazdy, czy, czy coś koło tego, kurde, to, to, to w ogóle było jakby chore, nie? Cały, cały czas w zasadzie tylko gnałem jadąc w słońcu, nie w słońcu, tylko po to, żeby przejechać do następnego miejsca, tak? I jak wpadłem na przykład do Budapesztu, to spędziłem tam jeden dzień, z czego pół dnia ładowałem jakieś aparaty i tak dalej. Oczywiście to był mój błąd, więc jakby hello, co chciałem, to miałem, ale nie doświadczyłem tego miasta, no było też to spowodowane trochę brakiem gotówki, bo nie było mnie stać, żeby tam sobie spać, wynająć cokolwiek i, i poświęcić czas na, na zwiedzenie tego miasta, ale właśnie wtedy poczułem, że strasz, pomimo tego, że niby zwiedzam bardzo dużo i ha, ha, ha, piękne zdjęcia i będzie co na bloga, to tak naprawdę ucieka mi bardzo dużo mm, emocji i tego wszystkiego, co się wiąże z tym podróżowaniem. to pomimo pewnych przygód było trochę puste i na tym się złapałem po powrocie. Więc y, następną podróż zaplanowałem zupełnie inaczej. Ja w zasadzie praktycznie nie planowałem jej wcale. I um, to jest niesamowita różnica um, w jakości tej podróży. Także właśnie to, to narzucanie sobie jakichś dziwnych... Um, ograniczeń, właśnie tylko po to, żeby innym imponować i to, że nie chcemy się zagłębiać w podróż, stało się właśnie podwalinami do stworzenia tego odcinka podcastu. Więc co w ogóle jest nam niezbędne do podróżowania rowerem? Wiadomo, rower, bagażnik, na bagażnik sakwy, do tego namiot, jakiś piwór, karimata, ubrania, przybory toaletowe, naczynia do gotowania, no chyba, że ktoś ma kasę, żeby sobie tak jadać w innych knajpach, czy... Nie gotuje, tylko robi kanapki, ale jakieś tam nóż, takie tego typu rzeczy są potrzebne. Do tego dochodzi apteczka, jakieś lekarstwa, no i oczywiście lokalna waluta. Tylko nie wiem, czy to wyciąłem, czy nie, ale w 19 odcinku podcastu mówiłem, że nie wiedziałem, że w Węgrzech nie ma euro. Totalny fuck up, nie? Um, tak bardzo się nie przygotowałem, yy, wiedząc do jakiego kraju będę jechał. Jakby brałem to totalnie na spontana. No ale cóż, dodatkowo co się przydaje, bo jak widzisz nie wymieniłem tu żadnych innych rzeczy. Elektronika, czyli jakiś tam czytnik, tablet, telefon, komputer, dysk twardy, ładowarka, jeszcze coś tam. Do tego sprzęt foto, czyli lustrzanka, czyli obiektywy dodatkowe, baterie, filtry, statywy i Bóg wie co jeszcze. Nawigacja. Czyli GPS, ładowarka, być może do tego panel słoneczny, albo jakaś piasta, która generuje prąd, albo lampka rowerowa, która z piasty pobiera prąd, przekazuje go na USB i ładuje GPS. No takie rzeczy, że tak powiem, e, są w rowerach montowane przez moich znajomych i nie tylko znajomych. A czego zabrakło w tym zestawieniu? No właśnie, nie wiesz, nie? Nastawienia. Bo to właśnie nastawienie jest najważniejsze, bo te pozostałe rzeczy e, możesz zgubić, zniszczyć, mogą ci ukraść. E, jakoś sobie bez nich będziesz musiał poradzić. Natomiast jeżeli zabraknie ci nastawienia, to jego się nie da kupić albo tak łatwo odzyskać samemu. I teraz. E, o co w ogóle chodzi z tym nastawieniem? No to jest właśnie bardzo ciężki temat, dlatego że. E, wszystko zależy od tego, jaki jest Twój cel podróżowania, jakie sobie założyłeś ograniczenia, co ze sobą posiadasz, um, czy jesteś turystą, czy podróżnikiem, um, czy boisz się przekraczać swoją strefę komfortu. Um, I myślę, chyba, że najpierw zaczniemy od, od różnic pomiędzy podróżnikiem a turystą. Więc. Kto to w ogóle jest podróżnik, nie? Bo tak się mówi, a, że podróżujemy, ho, ho, ho, bo to brzmi zarąbiście. Natomiast kto to jest w ogóle ten podróżnik? Więc podróżnik to osoba, która po pierwsze szuka własnego sposobu podróżowania. To znaczy, że nie wybieramy jakichś utartych szlaków i tak dalej, nie jedziemy na zorganizowane wycieczki, nie dajemy się innym prowadzić za rękę. Nie podróżnika nie interesują powierzchowności. No, więc oficjalnie nie jestem turystą, wróć, nie jestem podróżnikiem, dlatego że prawdziwy podróżnik będzie szukał czegoś głębszego, będzie się próbował dokopać w tych rzeczach, które widać na, na, tylko na wierzchu, tak? Czyli, jeżeli widzimy mieszkańców, to on będzie chciał z nimi porozmawiać. Jeżeli wjeżdżamy do jakiegoś miasteczka, które ma bogatą historię, to on będzie chciał tą historię poznać. Tak samo jest z innymi rzeczami. I kolejna rzecz właśnie, o której powiedziałem, to podróżnik rozmawia z ludźmi. Turyści będą się trzymać w swojej grupie, będąc w 2015 roku w Wenecji, bardzo dobrze widziałem różnicę między podróżnikami a turystami. Oni jadają w McDonaldach, trzymają się tylko ze sobą, kupują torebki od czarnych albo kiki, selfie, i no może to jest taki strasznie wyizolowany przykład turysty, i w Polsce może jeszcze tych turystów. W tym typie jeszcze nie ma. Natomiast no, myślę, że niedługo będzie coś na rzeczy. Z reguły to byli Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie. Tak mniej więcej wyglądali ci, ci turyści, którzy właśnie tak konsumowali bez zagłębiania się w cokolwiek. Więc rozmawiają z ludźmi, unikają samych powierzchowności, poznają Podróżnicy poznają kraj z perspektywy nieturystycznych dzielnic, wiosek, małych miasteczek, bocznych dróg, czy nawet lokalnych szlaków rowerowych. Zawsze szukają swojego sposobu podróżowania, właśnie poprzez odwiedzanie miejsc, które są nieturystyczne, po to, aby doświadczyć tego kraju w sposób pełny i, i zobaczyć go takim, jaki jest, a nie takim, jakim próbuje się go pokazać właśnie, tak jak um, choćby nawet ta, ta głupia Wenecja, gdzie autentycznie to było chyba najbardziej fałszywe, puste i plastikowe miejsce, jakie widziałem. Turysta chce doświadczać odwiedzanych miejsc. Może to robić na przykład przez jadanie posiłków w małych knajpkach. To nie mówię, że muszą być jakieś obiady, nie wiadomo jakie. Tym bardziej w drogich restauracjach. Nie. Wejdź do czegoś w rodzaju naszego baru mlecznego, zamów sobie jakąś lokalną potrawę. Jeżeli wiesz, że na przykład to państwo słynie z win, albo na przykład ten konkretny region. Jeżeli ten konkretny region słynie z serów, to poszukaj miejsca, gdzie możesz skosztować takiego sera, albo jakichś podpiwków, albo jakichś win Albo, nie wiem, trójniaków, czyli um, alkoholu zrobionego z miodu. Albo jakichś lokalnych owoców. Jeżeli widzisz stragan na ulicy przy drodze, to kup z niego owoce. Nie idź do Anchon we Francji, czy tam gdzieśkolwiek indziej i kupuj najtańsze drożdżówki, tylko kup ją w piekarni. Ja wiem, że to kosztuje, ale a, po coś chyba oszczędzamy te pieniądze na podróżowanie, tak? Czy nie lepiej jest doświadczyć tego wszystkiego zamiast nie wiem, jechać dwa miesiące zamiast dwóch tygodni, ale e, tylko po prostu próć, jeść wszystko z puszki, bądź też najtańsze bagietki z marketu i, i mniej więcej, żeby to tak wyglądało i do tego jeszcze spać w krzakach, dlatego, że żyjemy sobie na nie wiem, przyzwoitym prysznicu, nawet na kempingu choćby nawet. No bez sensu totalnie. Ehm, Oczywiście to jest moje zdanie. Jeżeli lubisz podróżować w inny sposób, proszę bardzo. Ehm, podróżnicy chcą się dogadać z autochtonami. Podróżnik nauczy się zwrotów i słów w danym języku. Ehm, no chyba normalna sprawa, że jakby chcemy trochę wniknąć w to wszystko, więc bez języka się tego zrobić nie da. I nie mówię tu, że musimy po prostu kuć już na pół roku przed albo kupować sobie jakieś kursy albo tego typu rzeczy, tylko najzwyczajniej w świecie, po prostu już nawet na miejscu nauczyć się jakichś prostych zwrotów. Proszę, dziękuję. Gdzie jest najbliższy kemping? Gdzie jest sklep? Przepraszam, ile to kosztuje? Nauczyć się cyfr. Jakichś takich najprostszych, najprostszych rzeczy. A to zawsze przełamuje jakąś barierę. Być może ktoś potem odezwie się do nas po angielsku, jeżeli umiemy mówić po angielsku lub w innym języku, który znamy, na przykład hiszpańskim, francuskim czy włoskim. Podróżnicy. Nie robią tylko zdjęć w muzeach, ale zachwycają się także ludźmi folklorem, zachwycają się tymi zwykłymi miejscami, na które oko turysty nie jest tak bardzo wyczulone, bo bo jest chyba przyzwyczajony do, do tego, że musi być zszokowany czymś, bo czegoś nie widział, albo bo widział jakieś zdjęcie jakiegoś sławnego zabytku i Chcę sobie zrobić takie samo. A trzeba pamiętać o tym, że zabytki zostały zrobione przez innych ludzi. Tylko, że oni żyli wiele lat temu. tak? Czy nie lepiej też oprócz tego próbować doświadczać tych ludzi, którzy żyją tam teraz? Jacy są Włosi, a jacy byli 500 lat temu. Potem zostanie ci e, tylko zdjęcie budowli. Natomiast po kontaktach z tymi ludźmi Będziesz miał wspaniałe historie. Oczywiście, czasem zdarzają się jakieś przykre historie, ale jednak tych dobrych jest dużo więcej. E, ostatnie, co mi się udało zanotować, to właśnie, że podróżnik potrafi dostrzec piękno w tych miejscach, którego nie widzą, czyli w zasadzie się powtarzam z tego, co mówiłem przed chwilą. Ale czasem wystarczy się kurczę po prostu przyjrzeć, podnieść głowę, albo właśnie opuścić głowę, żeby zobaczyć, że idziemy po jakieś. W fantastycznej drodze. I na przykład kostka brukowa tworzy jakieś unikalne kształty. Albo budynek na wprost jakiegoś bardzo sławnego jest równie piękny, albo ma po prostu swój klimat. Jest za nim boczna uliczka, w której wszystko jest brudne, odrapane i idzie jeszcze jakaś um, starsza kobieta. Ja wiem, że to brzmi trochę jak zdjęcie z WordPress-foto, mm, ale no takie rzeczy po prostu, no nie wiem mnie rozwalają, ale to wszystko bardzo zależy właśnie od psychiki, tak? Więc ta, ta różnica między turystą a podróżnikiem jest praktycznie tylko w głowie i w tym, jak konsumujemy świat jak go postrzegamy. No dobrze, skoro mamy już rozjaśnioną różnicę między podróżnikiem a turystą, to może przejdziemy do tego, czy jest coś takiego jak Zły cel podróżowania, tak? Najczęściej jest tak, że po prostu chcemy wyjechać na wakacje i pieprznąć robotą w kąt i, i po prostu uciec. Głównie chodzi o to, żeby pozbyć się stresu, zrelaksować, coś zobaczyć, kogoś spotkać, trochę się zabawić, trochę się wypocić, trochę poćwiczyć, tak? No dobrze, ale czy stoi za tym coś więcej, tak? Jakie są motywy, które kierują tak naprawdę ludźmi, żeby podróżować? Proszę cię, zastanów się nad tym, um, ale to, że tak powiem, możesz to zrobić po podcaście. Być może wywróci to twój sposób podróżowania do góry nogami. A ja teraz przytoczę ci, jaki jest zły cel podróżowania. Mam nadzieję, że nikt z was w życiu e, nie postawił sobie takiego celu jako... Um, wiesz, po prostu głównego powodu, dla którego podróżujesz. Jeżeli tak, to prawdopodobnie coś źle podziało się w twoim życiu, przynajmniej według mnie. Zdecydowanie złym powodem jest chwalenie się, że się wyjeżdża bez kasy, tak? Czyli opowiadamy wszystkim o tym, jak będziemy wyjeżdżać i nie bierzemy ze sobą gotówki, a potem będziemy chodzić nieszczęśliwi i głodni dwa dni jeszcze Bóg wie, co się stanie, Tak. Spoko, jeżeli robisz to dla siebie, ale nigdy nie rób tego po to, żeby się chwalić. Drugą sprawą, w ogóle to tutaj będzie chyba dość dużo o pieniądzach, drugą sprawą jest to, że chwalisz się jak mało wydałeś, tak? czyli żydzisz sobie na czymkolwiek, łącznie z noclegami, z przyzwoitym jedzeniem, w zasadzie jedziesz cały czas na najtańszych, pszennych bułkach, tylko po to, aby się pochwalić, że bardzo mało wydałeś. Spanie w krzakach dla zasady, czyli też pokazujemy, jak ok, jesteśmy po prostu twardzi, hardkorzy, dlatego że e, śpimy w krzakach, tak? Ej, e, w krzakach się śpi z reguły dlatego, że się nie ma pieniędzy albo nie ma się wyjścia, albo po prostu się nie dojechało na czas do miejsca, w którym można spać, albo boi się zapytać ludzi w okolicy, albo nie ma kogo zapytać, albo po prostu nie ma innego pomysłu na spanie, bo jest się w górach i nie ma ludzi, i nie ma niczego. Więc się śpi w krzakach, tak? Ale ogólnie jako, tu, jako turyści, jako podróżnicy, jako rowerzyści po prostu, bardzo często e, śpimy w namiocie. Więc może, może nie jako turyści, ale, ale po prostu jadąc na rowerze, śpimy w namiocie. I e, no... Część z nas po prostu śpi na dziko. Dlaczego? Dlatego, że oszczędzamy w ten sposób pieniądze. Oszczędzamy w ten sposób pieniądze, bo e, nie musimy spać na kempingu, tak? To znaczy w wielu krajach jest to nielegalne, że się śpi na dziko, ale jakby mniejsza z tym. E, druga sprawa, że oszczędzamy już w ogóle względem jakichś tam hoteli, tak? Natomiast nie uważam, żeby spanie cały czas w krzakach było super, Dobrze jest od czasu do czasu sobie ogarnąć jakiś prysznic. Nie zawsze jest rzeka, w której się można wykąpać. Czasem jest słona woda, czasem jest lepka rzeka i brudna rzeka i w zasadzie to bardziej się ubrudzimy niż e, wyczyścimy, bo wyjdziemy z niej śmierdzącym mułem i tego typu historiami. E, albo nie ma stacji benzynowej, gdzie się można wykąpać po drodze. Więc, że tak powiem, samo takie spanie w krzakach dla zasady jest moim zdaniem również bez sensu. Do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem. Kolejną sprawą jest zrobienie np. 150, 1500 km w ciągu 10 dni i to z sakwami i to jeszcze np. po górach. To też totalnie, totalnie nie ma sensu. Jeżeli jedziesz po to, żeby się zarżnąć, i robisz to dla siebie? Spoko, ale jeżeli chodzi ci tylko o to, aby usłyszeć to mm, uznania, jeżeli koledzy cię zapytają, ile przejechałeś kilometrów, a ty im powiesz, że tyle i oni w życiu za cały rok tyle nie zrobili, a ty jeszcze to zrobisz z akwami po górach i chodzi ci tylko o zdobycie szacunku innych? Hmm. No cóż, chyba bardzo dobrze wiesz, to, co o tym myślę. Tak samo jest na np. z odwiedzaniem największej ilości miast. Tak? czyli właśnie e, chodzi tylko, tylko o powierzchowność, o to, żeby e, po prostu odhaczyć sobie, byłem tu, tu, tu, tu, tu i tu, a potem napisać na swoim blogu, że jestem twardzielem, bo e, w ciągu 21 dni byłem w 15 państwach, a oprócz tego e, spałem w krzakach, i właśnie toki jestem twardy i toki jestem hardcore, a w rzeczywistości to płakałeś sam do siebie, bo bolały cię nogi, w dodatku bałeś się spać na dziko i chodziłeś cały czas brudny i śmierdzący, bo nie potrafiłeś o siebie zadbać. To są właśnie takie jakieś ciemne strony, że tak powiem podróżowania. To to, to by było na tyle z tych rzeczy. Bardzo cię proszę, nie rób tak. I teraz tak. Jaki jest wpływ nastawienia na radość, jaką czerpiemy z podróżowania? Więc nie od dzisiaj wiadomo, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Dwoje ludzi jadących w to samo miejsce przy, przywiezie ze sobą bardzo różne spostrzeżenia. Przynajmniej często tak się dzieje. I to nawet jeśli jadą razem. I mam na myśli, że po prostu całą podróż spędzą razem. Kurczę, no, bardzo dużo zależy od tego, jakim jesteś człowiekiem. I teraz, e, jeżeli będziesz wyjeżdżał z otwartą głową na to, co się dzieje i nie przejmował się drobnostkami i nie dał się podciąć wszystkiemu, co się dzieje, na przykład, nie wiem, wydymali cię gdzieś na kasie albo zjadło ci kartę albo, mm, hmm, nie wiem, prowadziłeś rower przez ostatnie 25 km, bo nie masz zapasowej dentki, pompki, łatki albo czegokolwiek i nie było w okolicy sklepu albo jest niedziela, a ty zostałeś bez jedzenia, bo sobie go nie kupiłeś, bo jest twoja wina, albo nie wiedziałeś, że jest jakieś święto, albo cokolwiek, to wa ważne jest to, żeby się nie dać złamać. I jeżeli będziesz miał na tyle silną głowę, że jakby, no kurczę, no to są sloty i upadki, jak w każdym, wiesz, jak każdego dnia w normalnym życiu, tak i w podróży takie rzeczy się zdarzają. I jeżeli nie dasz się e przybić takim rzeczom, tylko znajdziesz jakieś pozytywne rozwiązanie sytuacji albo po prostu przeczekasz, tak? Jeden dzień bez jedzenia to nie jest tragedia. Są ludzie, którzy poszczą po tygodniu, po 10 dni i to bardzo dobrze robi organizmowi, więc jak będziesz taki przegłodzony i będziesz po prostu pił dużo wody, to też nic ci się nie stanie, a w razie czego zawsze możesz kogoś poprosić o pomoc. Wystarczy tylko po prostu spróbować zmienić tą, tą sytuację. I to jest ta główna Różnica między tymi ludźmi, którzy są niezadowoleni po tym, jak wracają z podróży, i tymi, którym się wszystko podobało, wszystko było świetnie i tak dalej. nie? A jaka jest w ogóle rola innych ludzi w odczuwaniu tego, co się dzieje wokół, tak? Zauważyłeś coś takiego, że nie wiem, nawet jadąc rowerem przez miasto. Kurde, przyjeżdżasz przez jakiś przejazd rowerowy, czy przez cokolwiek innego, czy tam nawet jedziesz autem, albo idziesz pieszo i ktoś cię puści, nie? Taki prosty gest, no po prostu ktoś się zatrzyma samochodem, machnie ci, albo ustąpić miejsca w kościele, czy w kolejce, czy gdziekolwiek, otworzy przed tobą drzwi. To są te małe, drobne gesty, które sprawiają, że potem masz wspaniały dzień, no nie? Amerykanie mówią, you made my day. I... To są właśnie takie drobne rzeczy. Musimy się nauczyć je dostrzegać i doceniać. I, I zaczyna się od takich małych rzeczy, a kończy się na większych. Jakaś nie wiem, chwilowa rozmowa kończy się ciepłym posiłkiem, za który zapłaci ktoś inny. Albo jakąś fantastyczną wymianą poglądów. Ehm, nie wiem, kurczę, darmowym noclegiem albo jakimiś innymi tego typu rzeczami. Właśnie chyba o to chodzi żeby nawiązywać te kontakty z ludźmi, dlatego że jeżeli będziesz właśnie postępował w ten sposób, to rola tych ludzi będzie miała ogromny wpływ na, na to, jak podróżujesz, jak będziesz odczuwał e, miasto, jak będziesz odczuwał dane państwo, daną okolicę i tak dalej, ehm. tak? Często właśnie te drobne rzeczy bądź te większe sprawiają, że nie wiem, odzyskujesz wiarę w ludzkość, a przynajmniej porządnie się rozchmurzysz. Jeżeli byłeś już taki osowiały, to nabierzesz werwy, odzyskasz pasję i pociąg do tego, żeby jechać dalej, tak? Czasem zdarzają się nam po prostu gorsze dni dla zasady, albo nie wiem, no, jest biometr niekorzystny, albo dwa dni padało, nie masz suchych ubrań, nie? to to musisz się nauczyć czerpać radość z prostych rzeczy i doceniać to, czego na co dzień ci brakuje. Tak? Czyli jeżeli jedziesz rowerem, śpisz w namiocie i tak dalej i tak dalej i nagle po tygodniu jazdy śpisz na łóżku. Nie? To, jest, to chodzi o to, żeby umieć docenić to, co cię spotkało. To, że śpisz na łóżku. Ja wiem, że spanie na karimacie nie jest takie niewygodne, nie, ale jednak co łóżko, to łóżko. Chociaż są pewnie tacy, którzy się ze mną nie zgodzą i wolą spać na powietrzu. Więc naucz się um, rozmawiać z ludźmi, e, dawać im równie dużo, co oni dają tobie, a nawet jeszcze więcej. E, I miej otwarte serce na to, co cię napotka. A wtedy ludzie będą dla ciebie przyjaźni i totalnie zmienią twoje nastawienie, podejście i humor, szczególnie wtedy, jeśli masz zły humor. A czy posiadane przedmioty wpływają na naszą otwartość, tak? Czyli czy teoretycznie, ja wiem, że to z jednym może brzmieć abstrakcyjnie, drugim trochę mniej, ale czy to, że posiadamy ze sobą jakieś konkretne przedmioty, może wpływać na nasze relacje międzyludzkie? Otóż może. Bardzo tego dokładnie doświadczyłem właśnie w 2015 roku, gdy przejechałem trochę po Europie Zachodniej, ponieważ zabrałem ze sobą drogiego laptopa, zabrałem ze sobą mikrofon, do którego mówię, dyktafon, który właśnie nagrywa to, co mówię. Do tego zabrałem ze sobą lustrzankę, dwa obiektywy, filtry, baterie, ładowarki, um, ładowarki uniwersalne, e, drogi telefon... Um, co ja tam jeszcze miałem? Pożyczony panel słoneczny, mój rower nie jest najtańszy, um, namiot również też trochę kosztował i ogólnie jak tych wydatków pozbieraliśmy, to się zrobiła całkiem spora kwota, uwierz mi, naprawdę spora i chciałem to ubezpieczyć na wszelki wypadek, gdyby się coś stało, jak dzwoniłem po ubezpieczeniach, to... Okazało się, że nikt mnie nie chce ubezpieczyć, więc pojechałem po prostu bez niczego. I były takie sytuacje, gdzie czułem się zagrożony z tego względu, że mam rower i drogie rzeczy ze sobą. I czułem, że jakby nie jestem w stanie do końca zaufać ludziom, szczególnie gdy jacyś goście, którzy są Rumunami i tutaj żeby nie było że że o Rumun Rumuny, to byli po prostu mieszkańcy obywatele rumuni, którzy przeprowadzili się do tego konkretnego państwa, w którym byłem, czyli akuratnie Włoch. I się przysiedli gadka szmatka, potem zaczęło mnie gdzieś klepać po kolanie, że to ajacy, to jesteśmy przyjaciele i wiedziałem, że trzeba spieprzać, bo inaczej mnie obrobią. I żeby było ciekawie, to był um, środek dnia, park w centrum miasta, a goście ewidentnie się na mnie sadzili. I no dobra, no ja wiem, że gdybym nie miał ze sobą rzeczy to um, Dalej by mnie chcieli obrobić, ale potem mm, czułem dystans w relacjach międzyludzkich, przynajmniej z ludźmi, do których nie byłem jakby w stu pewien, tak? No jeżeli ktoś cię zaprasza do domu, to powiedzmy, że jesteś mu w stanie dużo bardziej zaufać, niż jeżeli z kimś gadasz na ulicy, tak? Ale jednak zawsze gdzieś kątem okam, patrzysz na ten rower, gdzieś go przypinasz, jakieś takie rzeczy robisz i no... Twoja ufność jest zdecydowanie ograniczona, dlatego um, warto mieć albo luźny stosunek do przedmiotów, które ze sobą zabieramy, albo zabierać jak najmniejszą ilość rzeczy i niekoniecznie drogich, a szczególnie im tańsze rzeczy, oczywiście na przyzwoitym poziomie. Mam na myśli na przykład nie wiem, kupiony, używany namiot za jedną trzecią ceny nowego, tak? wtedy jakby nam go jest mniej szkoda. Przynajmniej finansowo, bo możemy się do niego przywiązać. Nie? No, jak kupisz dobry namiot i jeszcze tanio, to potem masz jakiś sentyment do niego. No ale to, że tak powiem, jakby to totalnie na boku dygresja. Także przedmioty zdecydowanie wpływają na naszą otwartość. A czy planowanie trasy rowerowej wpływa na spontaniczność? Kurde, no jasne, że wpływa, nie? W sensie, ja pierdzielę, co to za pytanie. No jaką sobie trasę zaplanujemy, taką e, to zobaczymy, nie? No właśnie, a gdyby nie planować? W sensie, po prostu nie mieć wyznaczonej trasy, wgranej na GPS-a albo, nie wiem, zaznaczonej na mapie? Gdyby nie wiedzieć, ile jest kilometrów z jednego miejsca do drugiego, albo nie wiedzieć, jakie miejsca odwiedzimy, zaznaczyć sobie luźno na mapie i poczytać o tym, co chcielibyśmy wiedzieć o danych miejscach, ale nie robić sobie spiny, że tam nie dotrzemy, że ich nie odwiedzimy, że nie tym razem. Kurde, nasze życie i tak już jest pełne deadline'ów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym i Bóg wie jeszcze jakim. Więc czy jeżeli mamy ten jeden moment w roku, bo często tak bywa, że to jest ten jeden moment w roku, kiedy jedziemy na te wakacje, czy warto się wtedy spinać? Nie sądzę. Tym bardziej, że z takiego błędnego myślenia sam wyszedłem, więc. Więc w takim razie, jak jechać, aby poznać te miejsca, które odwiedzasz, i, i jak planować trasę, żeby, um, żeby być szczęśliwym z tym, co się zwiedziło, tak? Zaakceptować to, że nie wiem, odwiedziliśmy w jednym państwie dwie miejscowości, ale znamy je dobrze. Tak? Ja wiem, że na naszych przyjaciołach, znajomych z pracy i jeszcze nie wiadomo skąd nie zrobi to zbyt wielkiego wrażenia, bo e, co, tylko dwie miejscowości odwiedziłeś, a ile kilometrów zrobiłeś? No, 400. W dwa tygodnie? To co to jest 400 w dwa tygodnie? W sensie, jakby totalnie trzeba być nonkonformistą w tej sytuacji i nie dać się e, zgubić, że tak powiem, takiemu myśleniu. E, miałem taką sytuację, właśnie, która mnie ekstremalnie wkurzyła. A widzicie, nie przekląłem, nie przekląłem, staram się nie przeklinać. Ehm, a zdecydowanie bardziej niż mnie wkurzyła. Ehm, pamiętam, że przejechałem z dziewczyną um, Jurę Krakowsko-Częstochowską. Wybraliśmy się pociągiem z Krakowa do Częstochowy i z Częstochowy dojechaliśmy do Krakowa z powrotem przez całą Jurę. Zrobiliśmy jakieś 220 kilometrów, 4 dni. No, że byłem głupi i młody i w ogóle to jakoś nie zwróciłem uwagi na... Ehm, <śmiech> Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na to, jakie są wysokości gdzieś pomiędzy jedną a drugą miejscowością i w ogóle mieliśmy wtedy zamiast sakw dwa plecaki, które były opakowane w takie worki przeciwdeszczowe, jakie są dołączane do plecaków. Do tego mieliśmy jakiś piwór, karimaty i to wszystko było na drugim bagażniku włożone w worki foliowe, takie na śmieci niezbędne grube i y, przywiązane sznurkami i jakimiś 50 ekspanderami, jakimiś siatkami, takimi rzeczami. I to była masakra totalnie, spaliśmy na dziko, spaliśmy w jakimś takim domeczku wynajętym, który był wilgotny i ciągle wywalało korki. I ogólnie podróż była zajebista i... Oj, przekląłem. Hmm, szkoda. E, podróż była niesamowita i, i mamy dużo fajnych wspomnień. I to też był ogromny wysiłek, bo naprawdę czasem, szczególnie, że moja dziewczyna wtedy w ogóle pierwszy raz siadła na rower, żeby się gdzieś przejechać, nie miała nawet swojego roweru. Ja wtedy też byłem po kontuzji i, i zbyt wielu kilometrów za sobą nie miałem, więc no, jeszcze pogoda dała w kość, bo było zimno i padało, um, ale byliśmy ogólnie mega z siebie dumni, zadowoleni i szczęśliwi, że to zrobiliśmy, nie? I kurde, przyjeżdżamy do domu i tam chłopak współlokatorki Wtedy jeszcze e, mówi, no a ile kilometrów przejechaliście, nie? No 200 z groszem. Co? Tylko 200? I najlepsze jest to, że ten koleś prawdopodobnie w życiu nie przejechał nawet po płaskim więcej jak 60 kilometrów. I Chodzi o to, żeby się, mnie to bardzo długo bolało, ale w końcu zrozumiałem skąd to się bierze i po prostu nie ma, sobie głow, nie ma co sobie głowy zawracać takimi ludźmi, bo oni tego nie czują, oni tego prawdopodobnie nigdy nie zrozumieją, chyba że coś wielkiego stanie się w ich życiu, więc po co masz sobie psuć humor innymi ludźmi, tak? Zrobiłeś to dla siebie, więc nie daj się innym wtrącać do tego, co jest twoje. Um, więc do, kurde, gdzieś mi uciekł temat więc jak jechać, aby poznać miejsce, które odwiedzasz musisz się zapoznać z historią danego miejsca tak, wydobyć jakieś smaczki um, i no kurczę, właśnie, żeby przełamać tą powierzchowność musisz zgłębić historię um, jakiś taki background stojący za tym miejscem, ale po prostu dzisiaj jadę z angielskim e, przeglądnij mapę nie mówię, że musisz tu właśnie znaczyć nie wiadomo co, jakie trasy planować i tak dalej. Tym bardziej, że często jak jedziesz za granicę, to w Polsce dostaniesz mapę 1 do 800 tysięcy i weź sobie tu działaj człowieku. Ledwo są autostrady widoczne, już nie mówiąc o jakichś bocznych drogach, po których naprawdę przyjemnie się się rowerem. Um, jak już masz tą mapę, to zaznacz sobie właśnie miejsca, które chcesz odwiedzić. tak? Czyli na przykład... Um, przeczytałeś na blogu podróżniczym, bo to też jest bardzo fajne, żeby poszukać, czy ktoś już tam nie był, czy ma jakieś fajne spostrzeżenia i tak dalej, albo na przykład, nie wiem, przelecieć Flikra, żeby zobaczyć mm, zdjęcia z danej miejscowości, czy tam w ogóle państwa w jakichś fajnych miejsc i zaznaczyć sobie te miejsca, które chcesz zobaczyć, nie? W sensie na przykład jeżeli jedziesz z jednego dużego miejsca do drugiego, z jakichś dwóch miast, które chcesz zobaczyć, na przykład, nie wiem, masz dwie stolice w dwóch różnych państwach, i wiesz, że możesz jechać drogą, która będzie szybka, ale będzie... A, będzie szybka i płaska, i nie będzie prowadziła przez góry, to staraj się wybrać tą drugą trasę. Tą, która będzie wolna, będzie prowadziła małymi drogami i będzie prowadziła przez góry. Bo na bank zobaczysz niesamowite widoki. Co prawda, kosztem ogromnego wysiłku, bo nie ukrywajmy się, że tak będzie. I większej ilości czasu, jaki będziesz musiał poświęcić na dojechanie tam, bo też tak będzie, ale te widoki i te miejsca absolutnie zrekompensują ci cały ten wysiłek i czas. Gdy już dotrzesz na miejsce, to postaraj się kupić dokładną mapę z lokalnymi szlakami rowerowymi. Um, to czasem bywa utrudnione. Ci, co mają GPS-a, mają troszkę łatwiej, bo często w jakiegoś tam open street mapa, czy tym podobnych rzeczy można sobie te mapy pościągać, trochę lepiej zaplanować trasę, ale właśnie warto posługiwać się dokładniejszymi mapami. Ja wiem, że one za granicą często kosztują więcej, ale chyba po coś oszczędzamy te pieniądze, nie? Poza tym ta mapa zostanie, albo możemy ją dać następnej osobie, którą spotkamy gdzieś w podróży i ona z niej skorzysta, tak? To jest po prostu dobry uczynek, nie? W sensie takie rzeczy powinno się od czasu do czasu robić. W sensie dobre uczynki ogólnie a nie, że randomowym ludziom oddajesz mapy. E, wdawaj się w dyskusję z lokalsami, tak? Lokalsami, no, autochtonami, tak? Ehm... Oni często powiedzą ci, gdzie są jakieś fajne miejsca. Jeżeli w ogóle zagadasz do jakiegoś rowerzysty, to już w ogóle hardkorowo. Czasem nawet pojadą specjalnie, żeby ci to miejsce pokazać, albo zaproszą cię do domu, prześpisz się z nimi, a następnego dnia oprowadzą cię po okolicy. Czy zdarzały się sytuacje, gdzie ktoś brał dzień urlopu z pracy właśnie z takiego powodu, Nie. Nie możesz się też bać, że się zgubisz, tak? Po to masz tą mapę, szczególnie dobrze, jeżeli jest ta dokładniejsza, albo umiesz rozmawiać z innymi ludźmi, żeby nie bać się zgubić. Bo jeżeli się zgubisz, to prawdopodobnie dotrzesz do jednego z najładniejszych miejsc, jakie widziałeś, zwłaszcza jak się zgubisz w górach, a z drugiej strony wrócisz jakby na trasę albo Przynajmniej okrężną drogą dojedziesz do tego miejsca, do którego chciałeś, bo będziesz miał mapę i jak już się nauczysz nią obsługiwać, to się znajdziesz. Albo zapytasz lokalnych ludzi, jak na przykład, nie wiem, skrócić sobie drogę już z tego miejsca, w którym jesteś i tak dalej. Nie zawsze to, to zgubienie się powoduje, że trafisz do najpiękniejszego miejsca na Ziemi, ale często tak bywa. I nie mówię tu tylko o widokach, ale czasem po prostu mają w sobie coś niesamowitego. No, to chyba, to chyba tyle chciałem powiedzieć w tym temacie. I kurczę, no dobrze, a gdzie spać, żeby poczuć bliskość tego miejsca? Możesz spać u innych ludzi. Czasem nawet sami cię zaproszą. A zresztą, kurczę, chyba szczególnie na wschodzie. Jakoś tak jest chyba, że im ludzie biedniejsi, tym chętniej pomagają innym. Możesz korzystać też z warmshowers.org. To jest specjalny serwis przygotowany przez rowerzystów, dla rowerzystów. Ideą jest to, że rowerzyści udostępniają łóżko, miejsce w pokoju, miejsce w mieszkaniu, ogródek i tego typu rzeczy dla innych po to, żeby się mogli wyspać. No i oczywiście przede wszystkim, jak sama nazwa mówi, ciepły prysznic. Niektórzy oferują także, nie wiem, że w weekend gdzieś Cię oprowadzą albo, nie wiem, gotują Ci kolację, obiad, czy tam cokolwiek. Więc jest to bardzo fajna alternatywa, żeby używać tego serwisu. Zarówno Ty musisz gościć innych, jak i oni Ciebie. To znaczy musisz. No, rejestruj, rejestrując się w tym serwisie, wyrażasz zgodę na to, że Również kogoś przyjmiesz, tak? I oni potem do ciebie piszą maila i się ugadujecie. Taka po prostu zasada wdzięczności, wzajemności. Mam nadzieję, że tych pasożytów, które tylko sypiają, u innych będzie jak najmniej. Chociaż, no niestety, jak często tak bywa, że jeżeli dawcy wymyślą jakąś usługę, to też pojawią się przy niej biorcy, którzy będą czerpać tylko dla siebie ale często jest taka tendencja, że jednak oni również nauczą się coś, coś od siebie dawać, nawet niekoniecznie ze względu na te czyste intencje. Um, jeżeli kogoś w ogóle interesują takie tematy dawców, biorców dawania i, i w ogóle tego, dla, dlaczego niektórzy robią tylko pod siebie i tak dalej, w sensie rzeczy pod siebie, żeby mieć korzyści z tego, żeby tam było bez dwóch zdań, to serdecznie polecam książkę Adama Granta, bo ile, o ile się dobrze... Ale dzisiaj po prostu spad mi flow, jak słyszysz. Książkę napisał prawdopodobnie Adam Grant i nazywa się ona Dawaj i bierz. Kapitalna książka, polecam zdecydowanie każdemu, kto chciałby się przyjrzeć właśnie tym wszystkim socjologicznym aspektom naszego życia. E, oprócz tego, bo Mówiłem przed chwilą o showers, jeżeli straciłeś wątek. E, oprócz tego możemy spać na dziko. Możemy się rozbijać na plaży, nad rzeką, w jakichś malowniczych górach. Możemy się rozbijać w krzakach przy drodze. E, czasem i tak bywa. Możemy się rozbijać na cudzym podwórku. Są kraje, w których takie rzeczy przechodzą spokojnie. Są kraje, w których można zapytać. No, w większości krajów wypada zapytać o coś takiego. I być może właśnie ktoś pozwoli nam rozbić namiot na swoim ogródku i dzięki temu się wykąpiemy. No wiesz, różnie bywa, nie? Ale właśnie, co jest najważniejsze? W tym punkcie nie znaczy, że nie możesz sobie wynająć pokoju, e, nie wiem, u kogoś pokoju w hotelu albo spać na kempingu. Dlatego, że tam też... E, Będziesz mógł poczuć bliskość tego miejsca i wymienić się spostrzeżeniami. Albo w stołówce tego miejsca, w którym śpisz, albo właśnie na tym kempingu, być może rozbijesz się koło turystów, tu, turystów. Podróżników, podróżników, tak, nie mylić, podróżników, którzy również jadą rowerem i zwiedzają to samo miejsce, które ty masz zamiar zwiedzić. Może byli już w tym miejscu, które chcesz odwiedzić? Wiesz, no różne trasy sobie ludzie wyznaczają. I rozwij się koło nich. Zagadaj, wypijcie sobie razem browara. Um, nie wiem, no ja na przykład miałem przeogromną paczkę orzeszków z rodzynkami i w ogóle taki po prostu mój miks do owsianki. I to ważyło ze 2 kilo chyba. No jakoś tak po prostu przeogromna ilość jedzenia. No i wiedziałem, że zostało mi już mało dni do powrotu, że nie dam rady w zasadzie tego sam przerobić, bo musiałbym to żreć całymi garściami. I po prostu no podzieliłem się, nie? Nie chcieli wziąć nic więcej, nie chcieli nic więcej ze mną jeść, więc, więc pomyślałem, że podzielę się tym, skoro są już po obiedzie. I dostałem w zamian dwa, piwko, dwa piwka. I siedziałem sobie z dwoma młodymi Niemcami, troszkę byli starsi ode mnie, rozmawialiśmy o tym, co w ogóle zdziało się w ich życiu, że, że są teraz tutaj na tym kempingu, tak? I opowiadali o tym, jak porzucali studia, czy tam, nie wiem, pła pracę w jakiejś korporacji, czy coś, i stwierdzili, że, że spróbują zrobić co innego, a w międzyczasie właśnie na przykład wybrali się na podróż, tak? I, I w ogóle to też nie mieli planu, mieli jechać do Istambułu, ale coś tam nie wypaliło, więc przyjechali tutaj i jakby, no, odczuwali w pełni to wszystko, co prawda na swój sposób, bo jakby nie zagłębiali się jakoś mega w kulturę, co, no nie wiem, no ja się tam nie wtrącam. Sam tak kiedyś robiłem, więc jakby no totalnie wolna droga. Natomiast no nie, no, niesamowici ludzie po prostu mieli ten gen podróżnika dosłownie w sobie. Oczywiście nic takiego nie istnieje, ale jakby dało się to wyczuć. Też spotkałem jakieś szwajcarki na kempingach, poznałem Polaków. Szczególnie podróżując po Polsce, po Polsce, poznałem też mnóstwo różnych ludzi. Kiedyś, idąc na dworzec PKP, poznałem Węgra, z którym potem, właśnie, no byłem go odwiedzić po prostu, wiesz, na Węgrzech i mnie ugościł jak króla. Więc no, wszędzie są okazje do kontaktu z ludźmi. Najważniejsze to się po prostu na nie nie zamykać. E, jeżeli jedziesz sam, to chyba masz jakoś, jeżeli masz odwagę oczywiście, to masz jakby więcej okazji i chęci do tego, żeby zagadać do kogoś, tak? Bo się czujesz sam, bo rodzina jest daleko, bo mm, nie wiem, nie odzywaj się do nikogo przez ostatnie 12 godzin, tak? Od wstania do, do, do wieczora, bo jechałeś przez jakieś haszcze, czy po prostu jakoś się nie odzywałeś do nikogo. Także jakby to wiesz zachęca do, do, do rozmów. Ale jeżeli na przykład jedziemy we dwójkę, no to mamy już takie swoje małe stado, bo jako ludzie jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi i, i łakniemy kontaktu z inną osobą. Więc jeżeli jesteśmy we dwoje, no to... Może być tak, że już tam tych interakcji będzie mniej. Ale jeżeli jesteśmy we dwoje, to co, jak sprawić, żeby te interakcje między nami były ok? Um, kurczę, no jest to ciężka sprawa. E, jeszcze gorzej chyba jest w dużej grupie. Um, są takie sytuacje, że na przykład jadąc w dużej grupie mamy, nie wiem inne poglądy na podróżowanie albo na wykonywanie jakiejś czynności, albo mamy inne tempo jazdy, albo mamy, mm, no nie wiem, kondycję inną, mm, sposób, nie wiem, spania, bo jedni będą spać tylko w pokoju wynajętym albo w miejscu bezpiecznym, albo e, właśnie totalnie na dziko na pałę i będą chcieli palić ognisko, gdzie się tylko da niekoniecznie myśleć o tym, że mogą zrobić coś złego, tych niesnacyk, że tak powodów do niesnacki może być, że tak powiem, dużo, szczególnie właśnie w dużej grupie. Więc jak dobrać tego kompana, żeby było ok? Więc pasuje, żebyście mieli mniej więcej podobne poglądy, przynajmniej, nie wiem, na politykę, religię, no chyba, że obiecacie sobie, że nie będziecie tych tematów poruszać. Bardzo dobrze, jeżeli będziecie mieli podobne tematy, podobne poglądy na temat podróżowania i tego, po co się podróżuje i co się ma przywieźć z tej podróży. Dobrze, jeżeli będziecie mieli zbliżoną kondycję. To oczywiście da się wytrenować, da się nadrobić, da się przymknąć oko. Natomiast no, nie każdy to potrafi, więc dobrze jest, jeżeli macie tą kondycję powiedzmy w miarę na wyrównanym poziomie, jesteście w stanie, nie wiem, bez większego wysiłku przejechać stówkę jednego dnia z sakwami, tak? I też na przykład chodzi o to, żeby mieć zbliżony styl jazdy, czyli wyjeżdżamy z jednej miejscowości i na przykład przerwę robimy po 30-40 km, a nie po a nie co 10, tak? Nie ma jakichś głupich przerw na siku um, albo na inne rzeczy, tylko po prostu prójemy, potem mamy przerwę, jest odpowiedni czas na relaks, jest odpowiedni czas na robienie zdjęć, bo na przykład jedziesz i niby masz jechać tym ciągiem te 30 km cały czas, ale okazuje się, że trafesz się jakieś te miejsce i możecie zboczyć 6 km, to znaczy, że będziecie musieli nadrobić 12 i jeszcze w międzyczasie trzeba będzie zrobić zdjęcia, bo jedziecie tam specjalnie robić zdjęcia, to żeby takie rzeczy wam obojgu pasowały. Żeby nie było tak, że ty robiąc zdjęcia musisz potem napieprzać dodatkowe wiesz większą prędkością po to, żeby tamtą osobę złapać, bo ona na ciebie nie zaczeka, albo ją to wkurza, albo jeszcze coś innego. No i tryb funkcjonowania. To jest też dość ważna rzecz. Są ludzie, którzy są, jak to się mówi, wczesny ptaszek, tak? No, w każdym razie tacy, którzy wstają o czwartej, piątej, 6 rano i od razu się czują wyspani, pełni energii i w ogóle jest między nimi, wiesz, no gość taki się po prostu budzi energiczny, wstaje, robi śniadanie, ścieli łóżko, pakuje się, czy tam cokolwiek, idzie do pracy, idzie na rower. No, są tacy, którzy sobie rano radzą bardzo dobrze i są tacy, którzy wstają z łóżka o 11. Oni mogą do wieczora pracować, natomiast... Przytomni są, znaczy inaczej, budzik dzwoni mniej więcej od godziny 7, kurwa 30, no. miałem nie przyklinać, budzik dzwoni od godziny 7.30, ale oni z łóżka wyjdą dopiero o 11 i dalej mają twarz, która przypomina ziemniaka, bo są niewyspani, bo coś tam, no i kurde ciężko jest takie dwa światy pogodzić, szczególnie jeżeli śpicie w jednym namiocie i macie codziennie do pokonania ileś tam kilometrów, tak? więc, kurde, to jest nawet cholernie ciężkie, więc dobrze się jakby dogadać, um, próbując znaleźć tego idealnego kompana podróży. Wiesz, nawet jeżeli twoja dziewczyna ma coś takiego, to powiedzmy, że w domu jesteś w stanie to jakoś tolerować. Ale jeżeli twój dom się rozbija, każdego wieczoru i każdego poranka trzeba go złożyć, to jest dużo ciężej. A szczególnie dogadaj się z innymi ludźmi, jeżeli... Szukasz ich na forach albo e, nie wiem w jakiejś grupie rowerowej, stowarzyszeniu rowerowym, w innych takich rzeczach. Jeżeli będziesz szukał tego powiedzmy towarzysza i będziesz, będziecie jechali tylko we dwójkę, to musisz się na 100% upewnić, że do siebie pasujecie. Jeżeli jedziecie gdzieś dalej i dłużej i macie zajawkę, to spróbujcie nawet wybrać się na początek na dwa czy cztery dni, żeby zobaczyć jak się z tą drugą osobą funkcjonuje. Oczywiście wszystkie minusy nie wyjdą od samego początku na światło dzienne, natomiast, że tak powiem, jakikolwiek pogląd ci to da, a szczególnie jak się wybierzecie w jakieś trudniejsze miejsca, bądź też będą jakieś duże wyzwania, to wtedy, że tak powiem, z ludzi wychodzi ta ciemna strona mocy, bo mamy niedługo premierę Star Wars i, i, i wiesz, będziesz wiedział mniej więcej z kim masz do czynienia. Um, Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu pomógł Ci zgłębić głębszy sens podróżowania na rowerze. Jak widzisz, poruszałem tutaj też tak no, okoliczne tematy. Strasznie, strasznie Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu i mam do Ciebie ogromną prośbę. Ach, Boże, jak ja dziwnie dzisiaj mówię. Jakoś tak zbyt pozytywnie. Słuchaj, jeżeli słuchasz mnie na telefonie szczególnie z iOS, albo masz w domu iTunesa, albo ogólnie masz produkty Apple'a, to zapewne masz konto w Apple'u, w iTunesie. Proszę Cię, poświęć dla mnie 3 minuty, wejdź w iTunesie, w mój podcast, kliknij 5 gwiazdek, 4 gwiazdki, 3 gwiazdki, jedną, ile uważasz, że warto. A jeżeli chcesz poświęcić 3,5 minuty, to zostaw mi recenzję po tym odcinkiem podcastu. Strasznie będę Ci wdzięczny, jak napiszesz, co o nim sądzisz. A to, że zostawisz mi ocenę, pomoże mi dotrzeć do większej ilości osób. Dlatego, że iTunes za pomocą swoich algorytmów pozycjonuje podcasty jako te najchętniej słuchane, najgodniejsze polecenia itd. itd. I każda ocena, każdy komentarz, każda recenzja bardzo się liczy. Jeżeli nie masz iTunesa, to możesz do mnie napisać maila na maciekmałpanarower.com i zaproponować jakiś temat podcastu, który chciałbyś usłyszeć, albo możesz mi podesłać kogoś, z kim chciałbyś, abym porozmawiał, albo po prostu napisać słowa wsparcia lub ewentualnie wytknąć jakieś błędy, inne rzeczy, które Ci się nie podobają w tym podcaście, właśnie po to, abym mógł go poprawić. Dzięki wielkie. My słyszymy się już w następnym tygodniu. Przypominam jeszcze raz, że wszystkie, odcinki, wszystkie notatki do tego odcinka podcastu znajdują się pod adresem narower.com ukośnik 02020 odcinek podcastu. Trzymaj się hej.